Dzień dobry Państwu, Alina Baniecka, Fundacja Fundament. W dzisiejszej audycji gościmy nauczyciela technik relaksacyjnych i medytacji, Maćka Żbika. Witam Państwa. Witamy. Maćku, powiedz mi, co Ci zainspirowało do wprowadzenia technik relaksacyjnych do Fundacji Fundament? Techniki relaksacyjne, chociaż inaczej nazywane, stosowane są od tysięcy lat. We wszystkich kulturach, z którymi miałem do czynienia, interesowałem się ćwiczeniami taoistycznymi, buddyjskimi, hinduistycznymi. Zauważyłem że we wszystkich tych technikach w różnych szkołach stosowane są mechanizmy, które pozwalają na odprężenie się i doprowadzenie do stanu równowagi psychicznej jako przygotowanie do technik na przykład medytacyjnych, ale nie tylko. Uznałem w pewnym momencie, że po odrzuceniu rytuału wiele z tych technik może być zastosowanych również u nas. Dla kogo są takie techniki relaksacyjne? No, dla wszystkich, którzy chcą czuć się swobodni, zrelaksowani. Absolutnie nie powinny ich stosować osoby, które chcą żyć w stresie. Czyli mówimy o młodzieży, mówimy o studentach, mówimy o gospodyni domowej. Mówimy o wszystkich. Tutaj status społeczny, wykonywany zawód nie mają żadnego znaczenia. A czy każdy jest w stanie nauczyć się takich technik i stosować i tak, żeby odczuwać ich realne działanie? Myślę, że tak. To znaczy w naszej praktyce, gdy prowadzimy warsztaty technik relaksacyjnych, grupy. Osób, która uczestniczy w takim kursie, no, każda osoba integruje jedno lub dwa ćwiczenia z szerokiego wachlarza, które prezentujemy, które ćwiczymy, ale integruje do tego stopnia, że uznaje je za własny sposób, niemalże automatyczny, stosuje wtedy, kiedy no, zaistnieje potrzeba. Oczywiście ćwiczenia dobierane są, czy wybierane przez uczestników w sposób intuicyjny i, i dopasowane do sposobu reagowania na stres, ale nauczyć może się każdy, oczywiście, że tak. A są jakieś przeciwwskazania? Niektóre ćwiczenia oczywiście powodują pobudzenie energii w kręgosłupie na przykład i mogą zaistnieć sytuacje, w których dane ćwiczenie dla danej osoby nie jest wskazane, ale to oczywiście instruktor w trakcie ćwiczeń udziela informacji, wskazuje wszystkim ćwiczącym. Jak samemu zrozumieć, które ćwiczenie jest dobre dla mnie? Poczuć efekt. Ćwiczenia, które prezentujemy, tak jak powiedziałem, dopasowane są do potrzeb człowieka europejskiego, do potrzeb europejczyka, do potrzeb menadżera, czy gospodyni, czy studenta, jak już mówiłaś. No powiedzmy sobie szczerze, nie mamy wiele czasu na to, żeby się relaksować, ostresowywać przez kilka godzin dziennie. Mamy na to czasami kilkadziesiąt sekund. A zatem efekt prawidłowo wykonanego ćwiczenia jest odczuwalny natychmiast, stąd obserwując własne reakcje bądź własny stan psychiczny. Bardzo łatwo stwierdzić, które ćwiczenie jest nam potrzebne i chcemy je wykonywać, a którego nie. A jak mają sobie z tym poradzić osoby, które nie czują ciała, czy są introwertyczne? Osoby, które nie mają kontaktu z własnym ciałem, najlepiej, żeby wcześniej nauczył się ten kontakt utrzymywać, chociaż to nie jest łatwe i nie zawsze możliwe. I temat na kolejną audycję na pewno? Zapewne tak, ale już teraz mogę powiedzieć, że uczymy się w grupie i ciało nie potrafi kłamać. Nawet jeżeli nie odczuwamy, nie potrafimy przeanalizować sami, co się dzieje z naszym ciałem, to jego stan, kolor skóry, napięcie mięśni i tak jest wyraźnie odczuwalne i obiektywnie może być sprawdzone przez instruktora czy innego uczestnika kursu, a zatem jest szereg metod, żeby sobie pomóc. Natomiast, jeżeli chodzi o introwertyków, o osoby, które chcą kontrolować to, co się z nimi dzieje, no cóż, proponujemy techniki opierające się o samoobserwację, o analizowanie emocji, przyczyn tych emocji, przyczyn przyczyn tych emocji i tak dalej. Tak głęboko, jak to jest możliwe, w miarę możliwości, aż do, do pierwotnego napięcia emocjonalnego, które zostało aktywowane takim czy innym czynnikiem. Znowu temat na, na warsztat bardziej niż na krótką wypowiedź radiową. Dziękuję Państwu. Moim gościem był Maciej Żbik, nauczyciel technik relaksacyjnych Fundacji Fundament. a Do usłyszenia mówi Alina Baniecka. Audycja powstaje przy współpracy